Wytrzyjcie już łzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy Chrystusa bieżący, wyselcie się, radujcie. Bo zmartwych samo samopłodnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja. Darmo nie wagi wielkiej, Żydzi na grób toczyli. Darmo dla pewności wszelkiej, zbrojnej strony. Na nic strach aż nad grobem Pana się zdała. Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi Alleluja. Bóg wszechmocny, Bóg natury, Twory. Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta drwobogą straszu upada i prawie sobą nie włada, ale Jedynka. Polskie Radio. Dwie minuty temu minęła godzina dziesiąta tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. W Watykanie na Placu Świętego Piotra rozpoczyna się uroczysta msza w Niedzielę Wielkanocną. Świątecznym posiłkiem wspiera samotnych Fundacja Wolne Miejsce. W dużych miastach łatwo na znaleźć. Przyjeżdżajcie, będzie dla Was czekało wolne miejsce. Irańskie władze twierdzą, że zestrzeliły amerykańską maszynę wojskową Herkulesa USA. Z kolei informują o odnalezieniu poszukiwanego w Iranie pilota F-15. Trudno w Tatrach. Choć szlaki są otwarte, cały czas jest groźba samoistnego zejścia lawiny ostrzega Topr. Tysiące osób zmierzają na plac św. Piotra przed watykańską bazylikę. Papież Leon odprawi o dziesiątej msze w niedzielę wielkanocną. To pierwsze święta wielkanocne w Kościele Katolickim pod przewodnictwem Nowego Papieża. Na placu może się zgromadzić nawet 100 tysięcy osób, wśród nich Polacy, z którymi rozmawiał Paweł Pawlica. Jakie to przeżycie być tutaj dzisiaj w niedzielę wielkanocną? No takie głębokie, nawet spadził, że nie mogłam, żeby rano już szybko wstać. No takie takie przeżycie. takie. Tak, no przede wszystkim chodzi o pokój na świecie. Też, też każdy sobie tego życzymy, także sobie życzymy i to jest chyba teraz najważniejsze. Papież w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi dla Rzymu i całego świata. Specjalnie dla samotnych w 40 miastach w całej Polsce wielkanocne śniadania dla osób potrzebujących wsparcia organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Na świąteczne śniadanie mogą przyjść m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Kalisza, Siedlec czy Wrocławia. Każdy jest mile widziany, mówił w Polskim Radiu 24 Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. To jest ten czas decyzyjny dla wielu ludzi, którzy dzisiaj się obudzili rano, właśnie włączyli sobie radio i zastanawiałem się jak ten dzień dzisiaj, Przeżyć, spędzić. To jeśli ktoś z Państwa dzisiaj słucha nas i jest osobą samotną, to proszę szybko sprawdzić, gdzie w dużych miastach łatwo nas znaleźć i przyjeżdżajcie. Tam zawsze będzie dla Was czekało wolne miejsce, będzie, będą fajni ludzie. I to jest bardzo ważne. Ta sytuacja Was zmieni. Adres świątecznego spotkania w poszczególnych miastach można znaleźć na stronach internetowych Fundacji Wolne Miejsce. Został bezpiecznie ewakuowany z Iranu przez siły amerykańskie, czytamy we wpisie Donalda Trumpa o drugim amerykańskim pilocie poszukiwanym po zestrzeleniu przez Iran myśliwca F-15. Prezydent USA mówił, że pilot, pilot jest ranny, ale jego życiu nic nie zagraża. Prezydent opisał przebieg pełnej napięci operacji ratunkowej, podczas której przedstawiciele władz w Stanach Zjednoczonych nieustannie monitorowali położenie wojskowego a do jego ewakuacji wysłano dziesiątki maszyn, oficer systemów uzbrojenia. W stopniu pułkownika był jednym z dwóch członków załogi myśliwca, którzy w piątek katapultowali się z kabiny po tym, jak irańskie wojsko zestrzeliło ich maszynę. Pierwszy pilot został uratowany wcześniej. Waszyngton prowadził akcję w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji, w którą zaangażowane były setki żołnierzy sił specjalnych oraz innego personelu wojskowego, zdaniem komentatorów. Było to jedno z największych tego typu wyzwań w historii amerykańskiego wojska. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Irańskie władze twierdzą z kolei, że zestrzeliły kolejną amerykańską maszynę wojskową Herkulesa. To samolot transportowy, który na pokładzie może przewozić ładunki i wielu żołnierzy. Maszyna miała brać udział w operacji poszukiwania zaginionego pilota F-15, zestrzelonego dzień wcześniej. Informacje o stracie kolejnej maszyny ani o losie jej załogi amerykańskie władze na razie nie komentują. Wiadomo, że w trakcie poszukiwań doszło do zaciętych walk między siłami Iranu i Stanów Zjednoczonych. To są aktualności jedynki. Chętni na górskie wycieczki muszą bardzo uważać w Tatrach. Wciąż obowiązuje tu trzeci stopień zagrożenia lawinowego a warunki do uprawiania turystyki górskiej są bardzo wymagające. W Małopolsce, w tym również na Podchalu, temperatura mocno na plusie, co nie pomaga. Ratownicy Topry odradzają wyjście w wyższe partie gór. Jak czytamy w komunikacie Topr, ze względu na duże ocieplenie na nasłonecznionych zboczach, śnieg będzie topniał i mogą tam występować lawiny ze śniegu mokrego. Ze względu na duże zagrożenie lawinami, droga do popularnego Morskiego Oka pozostaje nadal zamknięta dla Turystów. Nie wejdziemy tam przez całe święta. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu. Ela Raczyńska, Radio Kraków. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Ciepło i przelotny deszcz. Przelotnie popadać może na zachodzie, północy i w centrum kraju, poza tym bez deszczu. W ciągu dnia na termometrach od 14 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum do 21 miejscami na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1004 hektopaskale. Klimat Jakość powietrza w Polsce jest obecnie bardzo dobra lub dobra, jedynie w kilku miejscach na południu umiarkowana. Połowa prądu w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Taniej masz O tak Taniej masz Marian, jajka gotowe? A jak? Barbara, sama zobacz Jak malowa. No to chyba już możemy No możemy. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego, najlepszego, zdrowych Wesołych i spokojnych świąt Życzą Barbara, Barbara i Marian No i tradycyjnie dziękujemy tym panom I tym paniom Z Media Expert, z Media Expert. Bo z Media Expert taniej masz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 naprawdę dobrej, cyfrowej formie. Na początku było ciężko.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 Czas pogody Piękne, dojrzałe życie Zaprasza Zbigniew Krajewski Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i życzę wiosny w sercach oraz wspólnego słuchania, bo oto wielkanocny czas pogody i historia o pięknie marzeń, determinacji w dążeniu do celu, miłości i cenie, jaką trzeba zapłacić za sukces. Dziś w to wspaniałe przedpołudnie odwiedza nas lodowy wojownik, człowiek, który zdobył wszystko w górach. Krzysztof Wielicki opowie, jak żyć, żeby dosięgnąć nieba. Nasz gość długo nie wiedział, kim chce zostać. Kiedy miał trzy lata, świat obiegła wiadomość. 29 maja 1953 roku na szczycie stanęli nowozelandczyk Edmund Hillary i nepalczyk Tenzing Norkey. Chodziło o Everest, Mount Everest. Upłynęło prawie 30 lat i znów w lutym 1980 roku wszystkie agencje świata podały bulwersującą himalajstów wiadomość. Polacy pierwsi osiągnęli zimą najwyższy punkt kuli ziemskiej. Ta historia zaczyna się tak... Program pierwszy Polskiego Radia. Czas pogody, jedynka Polskie Radio i pytanie do naszego gościa. Jeszcze państwo chyba nie wiedzą, kto to jest, ale gdyby teraz zjawił się samolot obok, wylądował helikopter i gdybyś chciał pokazać palcem, lecimy tam, chcę jeszcze raz tam wejść, już teraz na złamanie karku. To byłby Krzysztof kierunek Wielicki. wschodni. Kierunek wschodni byłby. Bo z Polski tam trzeba na wschód. Azja dokładniej poleciałbym pod Loce do Nepalu. Pod ścianę, której nie zdobyłem. A trzy razy próbowałem. Mógłbym ją czwarty raz spróbować. No oczywiście od razu kilka celów. I to świadczy o tym, jak bardzo, jak bardzo żywotny jest ten ktoś. Krzysztof Jerzy Wielicki, polski wspinacz, szpaternik, alpinista, himalaista. Piąty człowiek na ziemi, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Otrzymał nagrodę księżnej Asturii i o to zapytam w dziedzinie sportu. Na całkiem niedawno otrzymał złoty czekan za całokształt osiągnięć górskich. Jak się doda do tego jeszcze Mont Everest, chociaż to w sumie się mieści w tych wszystkich ja mam tylko, osiągnięciach. Że ten złoty czekan nie jest ze złota niestety. A tak sobie myślałem, żeby tak był złoty, ale jest koloru złotego. Pierwsze górskie rozczarowanie, ale z drugiej strony, czekam to jest pożyteczne narzędzie w górach Nie, nie to jest taki bardzo mały czekar, zatopiony w takiej piramidzie szklanej. Taki mały czekanik. Tak myślałem, żeby to stuc, ale potem pomyślałem się, dowiedziałem, że on. Nie, nie próbuj tuc go, bo tam na pewno nie ma złota. To jest mosiąc. Ale tu chodzi o symbol oczywiście. Zanim ale... dojdziemy do małego czekanika, <śmiech> powiedzmy, jak to się zaczęło kiedyś tam w połowie poprzedniego wieku w szklarce przygodzickiej. No fajnie, fajnie. Ja się na wsi urodziłem na wieś wróciłem. To tak podobno jest często, że ludzie, którzy na wsi się rodzą na koniec, no nie na koniec, ale jeszcze się czuję dobrze, w późniejszym wieku chcą wracać też na wieś. I mieszkam teraz na wsi. To nie był mój wybór. Że na wsi mieszkałem. Ojciec był kierownikiem szkoły, więc miałem bardzo fajnie, bo mieszkałem na wsi, a nie miałem obowiązku w Czyli żadnych pasania krów, Nic. karmienia zwierząt. Mogłem zbierzą... to robić, ale na ochotnika. Po prostu pójść sobie. To jest wygoda. Mieszkać na wsi, ale nie mieć obowiązku. Moi koledzy wszyscy mieli obowiązki. Trzeba paść krowy, coś tam robić, prawda? Ja mogłem, nie musiałem. Ale ja szybko wyszedłem z domu, bo to były takie czasy, nie wiem, jak jest teraz nie wiem, myśmy byli takim pokoleniem odważnym. Ja w wieku 13 lat pojechałem do miasta. Czyli to już rok 63. Tak, do miasta pojechałem na stację, do liceum. No, dzisiaj to tak, nie wiem, czy 10-5 km przez las do pociągu, nie? Jakby mojemu synowi młodszemu, starszy, młodszemu powiedział, że tak przez las, 5 km wieczorem, bo tak nie wiem, czy by dał radę. Wtedy było inaczej trochę. No i szedłem taką normalną drogą, jak wtedy dzieci, nie? Do miasta, liceum. Mój brat starszy trzy lata przede mną kończył taką samą drogę, znaczy ja taką samą drogę jak czy liceum Wrocław Politechnika, to ja też, liceum Wrocław Politechnika. Jaki wydział? Elektronika. To po drodze było jeszcze, muszę powiedzieć, cały czas licealne harcerstwo, które naprawdę dla mnie było bardzo ważnym etapem życia. Bo wtedy, tak prawdę mówiąc, młodzi ludzie mogli tylko w być, prawda? No dzisiaj z ich, można te emocje znaleźć, prawda? Wiadomo gdzie. Ale wtedy to harcerstwo odgrywało bardzo ważną rolę, uważam. uważam Uczyło. Ja uważam tak. Ja uważam, że to doświadczenie harcerstwa było dla mnie strasznie ważne w późniejszym życiu. Potem już człowiek dawał sobie radę praktycznie ze wszystkim, co tak, wiązało tak, się tak. z rozstawieniem namiotu, tak, tak. No ze znalezieniem takie, kierunku. Takie było poszanowanie przyrody, że tak powiem, no, praca zespołowa, bo to były zespoły, drużyny, zastępy, rywalizacja taka. prawda? Zdobywanie sprawności, tak, sprawności przeszywanie tych. No właśnie był cel, nie? młodzi ludzie mieli taki cel. Ja myślę, że to był ważny czas, to doświadczenie strasznie wspominam dobrze. I być może miało to przełożenie na moją późniejszą decyzję, czyli związanie się z pasją górską. No tak, ale chyba to związanie się z pasją górską dla elektronika, myślącego chłodno, <laughs> precyzyjnie, z dystansem do rzeczywistości, bo to matematyka i układy no scalone tak nie, nie mniej pasuje, lub bardziej tak, scalone. Tak, tak scalone, nie ale, pasuje. ale to tak które nie pasowało, ale na wydziale, gdzie ja studiowałem, było bardzo wielu ludzi wspinających się. Nie wiem, co się złożyło, że na elektronicy było bardzo wielu studentów, którzy się wspinali że wspomnę, Wojtka Kurtykę, Marka Kiesińskiego, Nowaczyka, Bogdana Jankowskiego, to wszystko było na elektronice, więc, ale oczywiście od turystyki zacząłem, nie byłem szefem nawet Komisji Turystyki na wydziale, bo góry były mi bardzo bliskie, ale w wydaniu takim górskim, prawda? Takim bardzo przyjaznym, takim, takim turystycznym. Ale przy tych, którymś wyjściu turystycznym pojejaliśmy, podjęliśmy w górę, w góry Sokole, nie byłem wcześniej tam i pomyślałem, pojedziemy w góry Sokole, zobaczyłem ludzi wspinających się. Jeszcze niektórych poznałem że z naszego wydziału, to już w ogóle zgłupiałem. No oczywiście, jak widzą, że oni się wspinali, oczywiście ze sprzętem, z linami. Byłem z kolegą i mówię, kurde, my też musimy zrobić jakąś skałkę, ale na żywca, czyli bezlinnie. I pamiętam, żeśmy jakoś taką wybrali skałę niezbyt trudną, no może miała z 10 metrów, nie wiem. I wydawało mi się, że to będzie takie proste. Ale po kilku metrach widziałem, zaczęły mi nogi drżeć. <głosy> po prostu najad najadłem się z strachu, bałem się, że nie wyjdę. Bałem się zeskoczyć, bo wiem, połamie nogi, ale jakoś pokonałem tę ostatnie. Już, no, już miałem w takim, byłem w stanie emocjonalnie strasznie rozjechać. Tam jak wszedłem na tę skałkę, to pomyślałem, to jest to, koniec. Ja już wiedziałem, że to jest koniec. Natychmiast po powrocie do akademika, kontakt do klubu, już, już wiedziałem, że, koniec, że to mnie pochłonie. Koniec, czyli przepadłem, tak, tak. utonąłem no, w tym marzeniu. Ja uważam, że młody człowiek, tak było w naszym pokoleniu, być może i teraz tak jest że jak dotknie czasem czegoś, co mu przypasuje, to może być intelektualna sprawa, fizyczna, artystyczna, jakakolwiek, muzyczna. I ktoś przy tym zostanie już i uzna, że to jest ta droga, no to jest pasja. No bo hobby możemy zmienić, prawda? A pasji się nie da. Ważne dla rodziców i bliskich, to podtrzymujmy tego kogoś w realizowaniu pasji, tego marzenia, niech się czuje, że wybrał właściwie i już. No, no tak, ale rodzice nie, nie mieli na to wpływu w tamtych czasach. No, rodzice byli daleko, ja mieszkałem w akademiku, rodzice w poznańskim, gdzieś tam w Ostrowie Wielkopolskim, także bywałem rzadko. Nie informowałem oczywiście ich o tym, że, że ja chcę się wspinać, prawda? A miałem pierwsze ostrzeżenie takie, bo mi się wydaje, że jak człowiek wybiera jakąś drogę, no taką Troszeczkę niebezpieczną jak wspinanie i inne również, i dostanie jakieś ostrzeżenie, to czasem się zdarza, że mój o może nie iść tą drogą. Ja miałem takie ostrzeżenie, bo gdzieś po dwóch tygodniach, gdzieś spadłem tam za 80 metrów, przywaliłem lędźwiami gdzieś w jakąś półkę, no okazało się, że trzyczony lędźwiowe kompresja do szpitala, klinika gorset pierwszy dostałem taki gipsowy od aż po szyję. Gorset jak gorset, Pal 6. Ale miałem jechać do brata na wesele, bo się żenił. I tak pomyślałem: Kurczę z tym gorsetem, jak mnie maka zobaczy, to będzie tak no, trochę miło, prawda? No oczywiście, jak to mieszkałem z akademiku, tak się zwierzą chłopakom, a chłopak jest stary, idziemy do magazynu, bierzemy brzeszczot, przecięli mi ten gorsecik, wyszedłem z gorsetu, pojechałem. Czyli. Było ostrzeżenie, ale on na mnie zadziałał jeszcze inaczej. Powiedziałem, że właśnie to będę robił. Tutaj to tak czasem jest. Krzysztof Wielicki, do gorsetu jeszcze wrócimy, bo Ech. warto. Cóż, zapowiadam, co będzie w części następnej, ale to po piosence wybierzemy taki utwór, który sprawia, że chce się żyć. Czas pogody jedynka, polskie radio, w kolejnej części naszego spotkania, już w drugiej, porozmawiamy o dwóch, a może trzech największych sukcesach, które stały się no, charakterystyczne dla Krzysztofa Jerzego Wielickiego. Możemy mówić Krzysztof Wielicki, tylko no tak, wystarczy. Bez, bez Jerzego. Krzychu. Dobrze. Ja sobie przypominam taką historię. To był rok 73. Mieliśmy wtedy po 20 lat, tak mógłby tak. powiedzieć, Krzysztof Wielicki, wiele. Wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek. To był obóz w Dolomitach i chyba pierwszy zagraniczny sukces, można tak powiedzieć. No tak, dla mnie Bogdan to był sukces. Bogdan Nowaczek, tam Via Italiano Francese. Via Punta Italiano Francese, tak, tak. No, ja to dla mnie wa też ważne, bo dostałem w głowę. <laughs> Kolega mi spuścił niechcąco oczywiście dosyć duży głaz, kask pękł jakieś coś tam się przecięło drugie ostrzeżenie. tak ale myśmy kontynuowali wspinań. nie wzywaliśmy żadnych tam służb jakich. trzeba było się wspinać, jeszcze biwak po drodze no i z biwakiem wyszliśmy na szczyt, zeszliśmy pamiętam, no i z tego naszego obozowiska pojechałem do szpitala gdzieś tam do miasteczka gości mnie tam bo, był taki, z bałem, bo to były wakacje był tam taki praktykant w sumie kurczę, nie było lekarza, tylko był praktykant, taki student jakiś, prawda? No ale tam poszywał mi, mi tam dał różno, żeby teraz nic się nie ruszać, nie chodzić, a ja wróciłem z powrotem do chłopaków, założyłem kazki się dalej zminaliśmy, nie? No bo. Taka okazja być we Włoszech. no Może nasze pokolenie to rozumie, ale dzisiejsi młodzi ludzie nie rozumieją tego, że to była dla nas jakaś wielka sprawa, wyjechać do Lomity. Bo to był czas bez paszportu, bez dewiz, bez możliwości wyjazdu, z wyjątkiem dla nielicznych. No, myśmy mieli sportowe paszporty. Sportowe paszporty, czyli ukierunkowane. Tak, tak, tak, ale tak generalnie nie było. I oczywiście myśmy tam. Ja pamiętam, że obozowisko koło Refuge Rosji żeśmy rozbili i byliśmy zdziwieni, że nikogo nie ma, tylko my byliśmy tam i Anglicy w tych namiotach. I tego szefa Stronicka się pytamy i mówię, proszę pana, ale jak to jest w ogóle? lipiec, środek, to nie ma nikogo, sezon, a on mówi do nas tak, wyjdźcie na zobaczcie, cały czas leje deszcz tutaj. Oni tu mają, mówię, we Włoszech telefony, wiesz? I oni dzwonią i się pytają, czy jest pogoda. Jak jest deszcz, to tu i nieba. My, oczywiście by my nie mogliśmy nic wybierać, bo jak przyjechaliśmy, to musieliśmy tam być. Zmienialiśmy się w takiej pogodzie, jaka była, prawda? To już trzeba no, było to wynikało maksymalnie wykorzystać. No wtedy myśmy chcieli wykorzystać każdy dzień, każdą sytuację. No bo to może jeszcze nie zaczęliśmy pisać historię, ale już myśleliśmy o tym. Bo myśmy przeczytali, tych wszystkich przewodników, wszystkie drogi: Włosi, Anglicy, Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, a gdzie Polacy? I wtedy się ona w nas obudziła taka chęć myślę, nie tylko on mówi o sobie, ale moim pokoleniu że musimy też pisać historię. O właśnie, i tu się zaczyna ten niezwykły czas. Pamiętajmy: Góry, Włochy, Dolomity mieliśmy wtedy po 20 lat. Ale przychodzi rok 80, 7 lat później dla Krzysztofa Wielickiego. No i staje się członkiem narodowej wyprawy na Mont Everest i zaczyna nawet, się pisanie historii. Nawet 79 to już wyjechaliśmy, koniec listopada. Ja nie sądziłem, że pojadę na tą wyprawę. Ja nie miałem... Andrzej Zawada, charyzmatyczny lider, on organizował. Oczywiście, dlaczego zimę i Everest? No bo wiadomo, Polacy stracili wielką eksplorację między 50 a 64 czwartym rokiem zdobyto wszystkie góry ośmiotysięczne bez Polaków. No i starsi moi przyjaciele alpiniści myśleli jak tu się zapisać w tej historii. I ktoś właśnie wpadł na pomysł zima, nikt się nie spinał zimą w Himalajach. I Polacy pierwsi otrzymali zezwolenie. Jak to zawadą i bierzemy najwyższy Everest od razu. Nie? Zawada zawsze mierzył wysoko. Ja miałem być na drugą część, na wiosenną wyprawę, bo to była taka dwuczęściowa wyprawa, żeby chodzi o koszty. Zima, wiosna. No ale ktoś tam wypadł ze składu, tego zimowego i zawadam, przyszedł taki telegram z PZT: czy ja bym jednak nie pojawiał na zimę. No, ja się bardzo cieszę, bo ja kochałem zimę, no, jeśli chodzi o wspinanie. Wiedziałem, że jadę tam do roboty, bo z rezerwy pojechałem. Tam byli starsi koledzy, którzy się wspinali, prawda? I tak było. Ale potem się okazało, że jest grupa trochę młodszych, taki młodszy, jak już miałem 29 lat, że się nam dobrze wspinało, że byliśmy zawsze na tak zwanym przodku, Czyli cały czas piersi w górze, że się dobrze aklimatyzowałem i już wiedziałem, że będę się tam dobrze czuł na wysokości. Bo ja nie miałem wcześniej żadnych badań tam robionych czy coś, prawda? Bo potem się okazało, że rzeczywiście genetycznie jestem przygotowany do dużej wysokości. To była taka wyprawa, gdzie był jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Proszę mi wierzyć, że tam nikt nie mówił, że ja wejdę, nie było typowania, kto ma wejść, coś. Wszyscy pracowali równo, prawda? Potem różne okoliczności zdecydowały, że akurat. Ja wchodziłem z Leszkiem Czyjem, ale to nie była taka ewidentna sprawa, bo my myśleliśmy, że będziemy do końca lutego tam działać. Ale kiedy weszliśmy na Przełęcz Południową, w trójkę wszedłem tam z Walkiem i z Leszkiem. Mieliśmy pierś na Przełęczy Południowej. No mieliśmy tylko taki namiot szturmowy. To nazywał Zawada, my się nazywali szmatą kierownika, bo to był taki, jak zuchy stawiają taki jednomasztowy namiocik. To był nasz sprzęt wyczynowy. 8 tysięcy, minus 42, wieje jak Przesiedzieliśmy jakoś w tym namiociku, cichy się nie zmieścił, bo on był długi, jest wysoki i go wywaliliśmy. Musiał zejść do obozu trzeciego, ja zostałem z walentem. Osiem tysięcy, przyczółek mieliśmy. Sądziliśmy coś, schodzimy do bazy teraz, odpoczniemy, inne zespoły pójdą dalej, prawda, poręczować, ubezpieczać, nowy namiot wyniosą. Tymczasem w obozie drugim, podczas zejścia, podczas łączności radiowej dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Turystyki przedłużyło nam zezwolenie tylko do 17 lutego. No, zima trwa do końca, co najmniej tego. No ale formalne zezwolenie, prawda? No i Zawada jednak chciał, żebyśmy no, jednak, no, nie łamali pewnych zasad. No bo to chodziło o Ministerstwo Gospodarza, e, tak, czyli e, Napalów. Tak, tak, no właśnie. No i było wiadomo, że już nie na dół, bo tuż był 15 czy 14 luty, tylko zamiast do bazy trzeba było iść z powrotem do góry. Myślałem, że idę z Walentem, no bo byliśmy na Przełęczy pierwsi. Ale niestety druga wiadomość była taka, że do Walentego przyjechała narzeczona. Nie wiadomo, co zrobił. Kobiety mają wpływ na historię z wielkich szednady. zdobywców. Ja mówię, Walek, straciłeś szczyt. Muszę ci powiedzieć, on do dzisiaj z tą kobietą jest. To znaczy, to że jest. dobrze dobry wybór, Dobry wybór, to prawda. A ja się wcześniej nie wspinałem, z innymi kolegami się wspinałem. Jak to jest? Wchodzi się na te góry. No i wszedłem z Leszkiem na tą górę. Leszek tu, ciut przede mną wchodził, może kilkanaście metrów przede mną, a widziałem jego plecy i zobaczyłem takie uniesione dłonie do góry. Pomyślałem, kurczę, wreszcie szczyt, nie? No to jest przeżycie, ale. Jeśli ktoś myśli o tym, że na szczycie człowiek myśli tam jakieś horyzonty, ogląda góry, nic z tych rzeczy, to jest walka. Tam tylko myśleliśmy o tym, żeby o zejściu, no, to wiadomo, trzeba zejść, I żeby, żeby było był Połączyliśmy się, mieliśmy radiotelefon oczywiście z bazą, Zawada nie pytał nas się, jak się czujemy, nie. On się pytał, czy Triangul Chiński jest, bo tam Chińczycy zostawili 4 lata przed nami taki trójnóg, a tak. znak, że byli na tym szczycie. Tak. Bo tam I były czy to jest bolpiwosie. nadal? Tak. Tak. No i oczywiście on pytał, czy jest tam ten triangul, nie? No, bo tak mogliśmy, różnie bywało, jest wierzchołek południowy, coś tam, nie? był ten triangul. Czyli to było najwłaściwsze miejsce i wtedy, pierwsza myśl to o tym, jak zejść, a druga myśl, że przede mną była tam. Chińczycy byli, tak. Ale kobieta. Lat. No niestety, niestety, ale jak to kobieta, nie? Musi być zawsze najlepsza bo mnie się tak wydaje, że facet to czasem odpuści. Kobieta rzadko, a Wanda nigdy. Wanda Rutkiewicz, dwa lata wcześniej. Niesamowite, To, co ona zrobiła, to... W ogóle ona miała wiele sukcesów. Dla mnie bardzo ważną była osobą, bo też studiowała na całym wydziale, co ale przede ode mną, ale była w naszym klubie. I była pierwszym moim instruktorem, która wprowadzała. A wszyscy się w niej klubu. kochali? O, oczywiście, Wandzi się wszyscy kochali. Ona wybrała raczej w nikim. Powiem szczerze, nikt by z nią nie wytrzymał. <laughs> to była niesamowita kobieta. Tak mocna jednostka, to, to było niemożliwe, żeby ktoś z Wandą mógł dłużej być. No ale była świetną kobietą, trzeba przyznać, że to, co zrobiła. My nawet żartowaliśmy sobie czasem, że ten wybór jej, 78 to nie był taki przypadkowy, nie? Bo. No, bo, bo ona się umówiła z kardynałem. Mówiła, ja ty kardynał... Z kardynałem z Krakowa. Jedź do Watykanu. Ja jadę na Ewerest. 16 października 1978. Oboje sięgli z... tak wysoko. sięgali. Kardynał został papieżem, a Wanda była na szczycie tym samym dniu. Niesamowite ruchy. No, co a co? potem zostało miejsce dla chłopaków, w tym ta, Krzysztofa no, Wielickiego. Była, jakoś to byśmy przeżyli, że ta Wanda była przed nami. Wanda była trzecią kobietą na Eweresie, po Japonce i po Chińce. Uprzedzę jeszcze, na K2 była pierwszą kobietą No to sukcesów to mnóstwo, światło, mnóstwo To teraz przejdziemy do kolejnej części Za chwilę, myślę, że będzie to bardzo interesujące Mianowicie chodzi o przeżycia i emocje Czas pogody, jedynka Polskie Radio Koniec części drugiej Zapraszam do wysłuchania części trzeciej A wcześniej oczywiście to, co kocha Krzysztof Wielicki Co z wami walczy, skarze, ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest. Polskie Radio, Czas Pogody, zaczynamy kolejną część naszego spotkania. Myślę, że bardzo ważne, bo chodzi o emocje, o uczucia, o to wszystko, co jest w człowieku, co albo spowoduje, że będzie pokonany przez los, albo wręcz przeciwnie, on pokona to, co niesie zły los, czy, czy niesprzyjające życie. Krzysztof Wielicki w naszym studiu. Emocje, no, ja myślę, że w ogóle cały alpinizm, według mnie, zasadza się na emocjach. Jeśli ktoś nie oczekuje emocji, to nie uprawia tego sportu. Bo ten sport, że tak powiem, generuje bardzo dużo emocji. Ja mogę powiedzieć o swoim życiu, tym tych 50 latach spinaniach ponad to dla mnie emocje były najważniejsze. Ja byłem zachłanny na emocje. Bo to jest coś takiego, że, nie wiem, adrenalina, nie? Bo, że w ogóle alpinizm zasadza się na, na emocjach, na, w ogóle na strachu, bo strach w ogóle buduje wyobraźnię. Nie lęk, bo lęk paraliżuje, ale ten strach, adrenalina jest strasznie potrzebna. bez tego nie, mnie nosiło po prostu, musiałem coś mieć. Powiem, na przykład pytali mnie, bo ja solowych miałem wejść, które mi dały najwięcej emocji. Oczywiście wspinałem się różnie z partnerami, to też emocje wspaniałe w ogóle wspinanie. Ale przy solowych wejściach to było strasznie pogłębione te emocje. Bo Nanga Prabhat, solowe też, wejście. Ale wcześniej jeszcze na Daulagiri wchodziłem też. Robiłem ścianę i to, bo Nanga Prabhat było trochę oparte o, o inną filozofię moją. Na Nanga, Daulagiri było oparte na takiej zasadzie, że wszedłem najpierw na szczyt tą łatwiejszą drogą, pierwszych zdobywców, byłem tam samotnie wszedłem. I potem nie miałem właściwie co robić. Bo jeszcze moi przyjaciele się wspinali. I tak popatrzyłem na wschodnią ścianę, pomyślałem, jakby tak ją sieknąć. Nie? Solo na żywca to znaczy bez sprzętu, tylko bierze się dwa czekany raki i człowiek stoi pod ścianą, godzina tam 11, wierczu, bo to się przechodzi, zaczyna w nocy robić. No i trzeba wejść. Jak już się wejdzie, to nie ma powrotu. Nie? Dwa kilometry ściana, i tam muszę powiedzieć, że miałem takie emocje. Czasem mnie pytali, po cholerę, to robisz, już byłeś na szczycie, a ja wiem, no właśnie, o emocje. I wydaje mi się, że oprócz emocji to jeszcze jest coś takiego, co u mnie działało, i wielu moich przyjaciół, i może dzisiaj mają, mam nadzieję, że wielu młodych ludzi ma takie sytuacje. To się nazywa taka filozofia: Sprawdzam się. Tak czasem stają ludzie, nie? Przed takim jakimś zadaniem, wyzwaniem, jakimś projektem, mówię: Kordę, sprawdzę się. I u mnie chyba też tak było. Że po prostu brakowało mi tych emocji, tak myślałem: Sprawdzę się gdzieś tam, nie? No to wybierają takie cele, które dawały mi emocje. Nanga Parbat była troszeczkę inną sprawą. Bo to był ostatni szczyt do korony i tam już nie chodziło tyle o emocje, tylko tak myślałem, oczywiście emocje miałem tam olbrzymie, ale tam myślałem, żeby skończyć tą koronę Himalaju, prawda? No to przypadek rządził, że tam miał czekać na mnie zespół, nie? ale ten, była zła pogoda, oni się wycofali. Ja muszę przyznać, że zrobiłem coś, czego nie powinienem robić, nigdy. Bo poszedłem pod ścianę, tylko mnie tam doprowadzili czterech takich tragarzy, wszyscy z kałachami, tam wszyscy broń noszą na taką, taką dolinkę, gdzie byli tylko pasterze. Nikogo już nie było, bo to po sezonie. No i muszę powiedzieć, że musiałem podjąć decyzję. Miałem tylko zdjęcie czarno-białe, no byłem pewien, że tam jest mój zespół z ze mojego klubu. Miałem do nich dołączyć, bo ja tak wymyśliłem, że 13-szczyt K2 zrobiłem tam lipiec. Mówię, będę wracał przez Highway do Pakistanu. Trzy raz dojdę do bazy, a tam już namioty, obozy, liny. Ja tylko biorę dżumarek i wchodzę sobie na ostatni szczyt. Tymczasem nie było nikogo. Przyznam się, że idąc trzy czy cztery dni pod tą ścianę, to codziennie wyskakiwałem z namioty, sprawdzając pogodę. Oczywiście oczekując, że spadnie śnieg, ro rozpocznie się ulewa albo coś, bo człowiek miałby wtedy taki powód. No chciałem się było bardzo, wycofać. No, Lubię oczywiście pierwsze, bo pytanie: no i co tam misiu pod tą nangą? No wiesz, spadło pół metra śniegu, nie, znawałnica, musiałem wrócić. czy mi wrzód, wyrósł. Ja, jakbym tak chłopakom powiedział: wiecie, no wrzut, no tak, poważna sprawa, jeśli wrzód, wyrósł, to. Tak, rzeczywiście, paluszek i główka, tak. tak. Paluszek, główka. Wiedziałem w tym momencie, że jak nie wejdę w ścianę, natychmiast to się wycofam, bo logicznie rzecz biorąc, było, to było strasznie nieprofesjonalne. Nie, nie wolno tak robić młodym ludziom wspinającym się, mówi, nie róbcie nigdy tego, co ja zrobiłem. Nie wolno. Trzeba się przygotować, mieć zespół, wszystko. A ja, jak ten idiota, wbiłem się w tą ścianę. Nie wiem, do dzisiaj nie mogę z tego wytłumaczyć. No, z pewnością jakieś doświadczenie tam wieloletnie o tym, że znalazłem drogę gdzieś tam. Miałem kupę problemów, wpadłem w komę tam, bo nabrałem jakiś leków, bo mnie tak bolał ten rzut. No, histera się kończy na szczycie po trzech dniach. W ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem. Wiedziałem tylko, że wyżej i wyżej trzeba. Miałem szczęście. No, można powiedzieć dwa szczęście. Jedno szczęście, że wszedłem na szczyt. Ale sobie myślę, tak, tylko ci pasterze tam na dole i teraz sobie myślę, czy jakiś... Kto, kto mi do... uwierzy. No, kto mi uwierzy, nie? Przecież normalnie jest wyprawa, łączę łączy, nabrałem kamieni. Mówię, przecież każdy wie, nie? Chyba jak kamienie wyglądają, tak sobie myślę. Chyba wiedzą, nie? Jak na longa parbat. Ale potem tak pomyślałem, że to może być tak trochę mało, nie? Te kamienie. Miałem to szczęście, bo zobaczyłem taki... Była śliczna pogoda. Wytopiło ten wierzchołek, Taki kawałek materiału żółtego był. Pociągnąłem za ten materiał wyszedł z hakiem. A hak był mosiężny, wygrawerowany, pamiątkowy, bo to nie był spinaczkowy hak, ale był wygrawerowany. Austria, 76, ten Group Graz. 20 lat przede mną zostawili. No to haczyk do kieszonki. Zjechałem tą ścianą, miałem dowód, ale wyszedł mi naprzeciwko ten taki sardar, który mnie organizował, tych tragarzy tam do bazy. Tam oczywiście zobaczył mnie i mówi do mnie, well down, nie, ja mówię, well down, tak sobie well downujemy, ja mu nie pokazywałem tego haka. A on sam od razu zaczął. Mówi, Wiesz co, taka śliska jest twoja sytuacja, przyszedłeś tu sam, no wiesz, tak jakby ktoś powątpiewał w twoje wejście na szczyt, to my możemy tu, pasterze, wszyscy zaświadczyć, że ty byłeś na szczycie. Ja mówię, jak ono cię zaświadczyć? Pokazali mi taką lunetę, w nie wiem, I oni tak, oni taką olbrzymą, tam nie śledzili, bo sądzili, że lekko tam na no, no, umyśle niepełnosprawny gościu, turysta. Bo tak wygląda jak turysta z Warszawy: nie? Przez plecakiem pytają się, pasterze dzień dobry, w jakiejś sprawie, góry, a proszę, góra, tu. Nie? No, udało się, nie potrzebowałem ich zaświadczenia, bo miałem ten hak. Ale powiem Ci więcej. szczyt do Korony byłem piątym człowiekiem. W klubie mnie nikt nie pytał o dowód. To były takie czasy. W klubie, wiesz, jakie było pytanie, jak tam w życiu, miałeś pogodę fajną? Tak, miałem fajną pogodę, no to dobrze, nie? Koniec. Bo wiedzieli, że byłeś. Że byłem, bo wtedy nie trzeba udowadniać, ale to mnie denerwowało. I cztery lata później, do takiej konferencji we Włoszech, nesta organizował tam każdy, było nas czterech, którzy weszli na wszystkie szczyty, każdy miał tam pięć minut, nie? No wziąłem ten hak. Bo chciałem się pochwalić. I mówię moją historię, z paru Parwat, pokazuję hak, nagle wstaję z publiczności gościom i mówię, to jest mój hak. To ten z Austriak, bandy, z Groszek, Tak. Robert Schauer. Chciał mi go wziąć, bo ja go poprosiłem na scenę, nie? chciałem mu dać tą, to była jak się potem tą resztkę chustki, którą otrzymał od ojca. Ale on się przypiął do tego haka. Ja mówię, Robert. A on mówi, no to jest mój hak. I to trzeba było sobie po niego pójść. Nie dałem mu tego haka hak jest w muzeum. Hak trafił do muzeum. Do muzeum. No ale to też tak się zamknęła piękna historia, nie? Po 20 latach hak, który oni zostawili, ja zniosłem. I muszę powiedzieć, ja nigdy nie szukałem dowodu, że byłem na szczycie. Ale wtedy jakoś tam przy tym ostatnim szczycie no, wziąłem te kamienie, nie? Miałem zdjęcia, coś, ale to może dlatego, że był ostatni szczyt, dlatego, że byłem sam. Nikogo nie było. Tak? Miałem takie, że jak ktoś mnie, prawda, będzie... No ale nieważne. Nie ważne. po koronę się człowiek spina, ważne, spina ważne. Korona była tylko etapem pewnym prawda? Bo nie na tym kończy się Życie górskie I o tym jeszcze porozmawiamy W kolejnej części naszego spotkania A teraz Taka bardzo piosenkowa przerwa Po 11 spotkamy się znów Czas pogody, jedynka, Polskie Radio Góry wysokie, Wiem co z was. I'm I wish Po jedenastej ostatnia część rozmowy z Krzysztofem Wielickim. A jeśli chce się spojrzeć na świat, to najlepiej oczami Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej, ulubionych wykonawców Krzysztofa Bielickiego. powiał wiatr tak jak śnieg sypnął kwiat Wszystko to naprawdę Wszystko to, to, gdy ty i ja... Promocja. Barytonem i tenorem Zapraszamy Państwa na dwa głosy W rytmie roka albo hip-hopu A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14 Paweł Stąpkę i Marcin Kuse Jedynka, to jest radio autopromocja reklama na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka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 Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla, Fil, Grzegorz Żybletka i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku. Bilety na E-Bilet. Polecają Teuron TVN oraz Polskie Radio. Program pierwszy.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 Reklama Ogłoszenie społeczne Musimy pilnować, gdzie grosz Idzie publiczny, by nie trafił w Czyś układzik mętny i specyficzny Dajemy bezpłatne porady Uczymy, jak pytać wprost By władza wiedziała, że bacznie pilnuje jej ktoś Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Wzmożony przedpołudniowy ruch utrzymuje się na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i to w obu kierunkach oraz na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Warszawą a Legionowem, także w obie strony. Podobnie jest na odcinku Warszawa Piaseczno na krajowej 70. dziewiątce. Utrudnienia pojawiły się na adwójce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bóg a Nowy Tomyśl. Chodzi o Jestnie w kierunku granicy państwa w świecku, w pobliżu miejsca obsługi podróżnych Wytomyśl jestnia została zwężona i obserwujemy tam już może nie spore, ale spowolnienia. Nieco wolniej jedzie się w Małopolsce, chociażby na A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami na wysokości węzłach Żanów, także na Krajowej Siódemce pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na remontowanym odcinku Krajowej 90 94. Na Podhalu przybywa samochodów już w wielu miejscach, zwłaszcza na Zakopiance, w pobliżu Białego Dunajca, Poronina, ale przede wszystkim na wysokości Zakopanego. Tutaj wręcz już obserwujemy pewne niewielkie, ale jednak korki. Podobnie jest na pobliskich trasach właśnie podgórskich, m.in. pomiędzy Poroninem a Bukowiną Tatrzańską, czy na wysokości Kościeliska i Witowa. Wszędzie tam coraz większy właśnie przedpołudniowy ruch się utrzymuje. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa, a o sytuacji drogowej na bieżąco informujemy także w Polskim Radiu Kierowców.